Witamy w kolejnym podcaście serii Wielka Improwizacja numer trzeci. Bardzo szybko idziemy z kopyta. Musimy się chyba się powstrzymać z tymi nagraniami, bo za szybko to idzie. Że nam woda sodowa do głowy uderzy i będzie niedobrze. Witam Was Piotrek. Siema. I Witam Was ja jak zawsze. No dobrze, to może zacznijmy pozytywnie. Nasze, nasi piłkarze bardzo, bardzo dobrej strony pokazali się. W kolejnym meczu <głos> Z piłkarzami z, moment, z Rumunii z Rumunii przyjechali do nas kopacze Jaki wynik Piotrek? 1-0 Niech zgadnę dla nas Tak oczywiście Nie mam wrażeń. jestem Jestem bezwrażeniowy to, było, to była taka papka, a nie gra. Czyli że w żadnej, żadnego skoku jakościowego od nie. ostatniego meczu. Nic. Nic. Nic. No, niestety musimy się przyzwyczaić. Nie. nie grajmy przypadkiem z San Marino, bo to może się źle skończyć. No, San Marino jest bardzo wrażna. Tak, w ogóle oni tak grają świetnie w obronie, mają takich obrońców. Albo ja. oni, oni stosują tę taktykę 8-1-1, nie? Tak. Dziwne, że tracą średnio 20 bramek na dwa mecze. No. no cóż, trzeba dać więcej czasu chyba trenerowi. Może to jakoś zacznie trybić Nie ma co się od razu cudów spodziewać. Ma czas do 2012. Niech robi swoje. Ale powiem Ci, że przegrali ten mecz, ale nie było kompromitacji, tak jak w poprzednich meczach. Po prostu było. Wiesz, no. Kompromitacji. To tam mi się wydaje, że ta kompromitacja największa to była ze Słowacją, a reszta to tam wiarę jeszcze. No dobra, to zostawmy tych naszych biedaków. Niech sobie kopią w spokoju, niech trenują. Zobaczymy to co im... Za nasze pieniądze. Niech jak trenują. Zobaczymy, jak będzie jak to będzie w środę z Kanadą. Nie, Kanada to jest słaba. To nie wygrać, niby. Chcę, bo Rumunia to mocna. Na pewno mocniejsza od Kanady. W ogóle to wszystko przez boisko. Tak, no ty przecież Rumuńcy mieli inny stadion, nie? Tylko nam przeszkadzały te dziury tak, bo... na stadionie bo my chcemy grać taki futbol, taki bardzo wyrafinowany, a to nie jest, nie jest możliwe na takim boisku. No dobrze, dajmy im spokój, niech sobie, niech sobie tam próbują. Komisja FIS, obradująca w szwajcarskim Zurychu, podjęła decyzję, że nowe zawody, zasady punktacji w skogach narciarskich będą obowiązywały podczas Team Touru, czyli zawody drużynowe. W tym sezonie tylko. Być może od następnego sezonu. Te, te nowe zasady obejmą już, już wszystkie zawody, jeżeli to się sprawdzi. A testowali to podczas zawodów letnich, letnich Grand Prix, które oglądałeś ty i powiedz teraz, jak to się sprawdzało. Sprawdzał się ten system. To oczywiście przy tylko przy niewielkich różnicach, bo jak były tam huragany, no to wiesz, to nic nie może już pomóc wtedy ale to właśnie chyba najbardziej chodzi o to żeby nie przerywać co drugich zawodów tak jak to było na początku mm, przeszłego sezonu ja? no, ale w tym sezonie też tak będzie przecież bo, bo te zasady stare dalej będą obowiązywać no właśnie i chodzi o to żeby ten nowy system jakoś nawet kiedy są te duże różnice, kiedy duże wahania wiatru są to żeby można było te zawody jakoś jednak rozegrać nie, ale to wtedy będzie niebezpieczne. Są pewne warunki, przy których skakać się nie da i żaden system tego nie zniweluje. 8 razy, jedyna jakaś tam, jedyna jakaś możliwość to jakieś bandy, bandy ochronne, jakieś, nie wiem, zasłaniać te skocznie jakimiś plandekami. Jakoś tak, trzeba odizolować te skocznie od wiatru. No, wiesz, za kilkanaście lat może będą już takie takie takie hale kryte wszystko ale to już chyba nie będzie ten sam sport wtedy no w sumie teraz to tak jest bardziej rola bardzo dużą rolę odgrywa wiatr teraz, teraz... odgrywał no właśnie i mówię i teraz jakbyśmy to zlikwidowali całkowicie to to już by była zupełnie praktycznie inna dyscyplina no tak ale z drugiej strony to wreszcie mogliby pokazać się najlepsi, a nie, a nie ci, którzy mają fartę, nie? No tak, ale ci, którzy mają fartę, to wygrają jedne zawody, góra dwa, ale ci, którzy którzy naprawdę coś sobie pokazują, to wygrywają całe sezony i kilka, kilkanaście zawodów pod rząd. Nawet. To już wtedy można powiedzieć, że oni coś no sobie... No ale, ale... chodzi mi o to, że na przykład nieraz Puchar Świata yy, rozstrzyga się o jakieś tam 10-20 punktów i powiedzmy sobie taki, który był na drugim miejscu w ogólnej klasyfikacji będzie miał pecha trafi na beznadziejny wiatr i przez to przegra cały Puchar Świata o to chodzi a jak nie będzie wiatru w ogóle to przegra tylko przez samego siebie już nikt mu tam nie będzie miał szans przeszkodzić No, jeżeli, jeżeli w takiej sytuacji to tak ale mówię, że jeżeli tam się komuś fartnie w jednych zawodach i tam wygra dzięki Dzięki dobrym warunkom to tam... To nie, reszcie ja zawodników nic się nie stanie. Nie, nic się nie stanie, a to nawet jest taki smaczek. Nie? To jest taka zawsze ciekawostka, jak outsider. I, I każdy czeka na następne zawody. Czy to jakiś skok formy, czy to jednak fart. No, To jest prawda. A jak, jak wypowiadał się Małyż o tych nowych, nowych zasadach? Coś, coś wspominał, że jest mu na rękę, czy... Bo jak wchodziły te nowe przeliczniki, te BMI, to bardzo, bardzo narzekał na to. No tak, jak na ten nowy system też na początku narzekał. A koniec końców już po, po tym cyklu letniego Grand, Grand Prix właśnie zachwalał zachwalał ten nowy system i mówił, że nareszcie jest sprawiedliwie i, i miał nadzieję, że w sezonie zimowym też ten system będzie obowiązywał w całym sezonie. Pewnie teraz jest niezadowolony. No tak, bo już tam wiadomo, że to może być jeden z... No już może być to jego ostatni sezon. No tak. Już ma swoje lata, a zapowiadał sam przecież, że sezon olimpijski właśnie ten, który nas czeka, może być ostatni. No właśnie, czyli że jeżeli w tym sezonie nie ma tych zasad, to już może ich nie doczekać. Może ich nie doczekać. A hmm, no minęło już sporo lat, ja wiem, 7, 8, od tego jak pierwszy raz zdobył kucharz świata. I do tej pory nie doczekaliśmy się żadnego <coughs> następcy. Jeśli, jeśli w najbliższych kilku latach nikt się nie pojawi, to znowu skoki zejdą do niszy. A jak jest TVP? TVP ma jakąś już długoterminową umowę na transmisję? Nawet chyba nikt nie konkuruje z nimi ze specjalnie, już się chyba tak przyjęło, że skoki są TVP i konkurentów nie mają. Nie, bo coś mi się obiło uszu, że oni jakoś tak podpisali już bardzo, bardzo podległy kontrakt tam do któregoś tam 2015, jakoś tak. Jeżeli no, tam, możliwe. Jeżeli tam nie będzie żadnych Polaków, a ma już skończy po tym sezonie, no to nie wiem, kto to będzie oglądał. Pewnie przerzucą do jakiegoś tam TVP Sporta albo coś takiego. W sumie tak, nie, nikim nie każe tego pokazywać na otwartych antenach, jak nie ma zainteresowania. No tak to jest, że w każdym sporcie, jeśli nie ma Polaków, no to ludzie nie będą tego oglądać. Taka jest prawda. No prosty przykład piłki ręcznej. Jak no, wielu no, ludzi no, właśnie, no dokładnie po tych mistrzostwach dopiero niektórzy zaczęli poznawać zasady piłki ręcznej, poznawać zawodników z kadry. Właśnie, a wcześniej tam mało kto w ogóle orientował się, co to jest ta piłka ręczna. Nasze pokolenie nie wcale. Jedynie nasi tam powiedzmy sobie ojcowie, bo kiedyś był szczepiorniak na WF-ach częściej nie. Tak. To oni tam ogarniali troszkę, a nasze pokolenie to nie wcale. Aż do momentu, jak Rwenta ze swojego nie zaczął tam wymiatać. Mhm. No dobrze, kolejny news. Prezes prezydent Realu Madryt zarządził, zarządza czystkę wie w swoim klubie na czarnej liście między innymi figuruje nasz bramkarz Dudek w towarzystwie Diary, Gago, Drente, Meceldera to są zawodnicy, którzy są właśnie spisani na na straty już, już po prostu na sprzedaż i Prezes RALu twierdzi, że wydając takie kosmiczne kosmiczne sumy na piłkarzy, to wydaje te pieniądze tylko dlatego, żeby oni grali, a nie, nie siedzieli na ławce. Czyli że rezygnują z silnej, z silnej ławki rezerwowych. Może i trochę się myli, bo yy, rezerwowi potrafią jednak czasami przeważyć szale. Tak, ale jeżeli masz rezerwowego opłacanego tak jak normalny zawodnik z pierwszej jedenastki, no to nawet czasami więcej. No to już wina tego, jak podpisywali kontrakty. Dokładnie, no, obkupili się jak, jak, jak królowie jacyś. A żeby jeszcze za tym szły konkretne wyniki, a oni... A, a, tu, oni... a tutaj, są, tutaj są właśnie konflikty z kibicami. Kibicom się też to nie podoba, że, że no, kompromitują się w tych rozgrywkach Pucharu Króla przegrywając na przykład z trzecioligową drużyną 4-0 potem męcząc się na swoim stadionie i wygra, wygrali tam ten mecz u siebie 1-0 ale no, odpowiedni jest rozgrywek No tak a w tym lidze hiszpańskiej też w sumie aż tak strasznie nie wymiatają biorąc pod uwagę ich budżet nieraz y, kilkakrotnie większy od niektórych klubów, no wcale tak nie odstają od, od pozostałych. No są na drugim miejscu, tracą punkty do Barcelony. No tak, no ale no właśnie, a Barcelona chyba mniej wydała tej kasy. Też sporo, ale chyba jednak mniej, co? Na pewno mniej. To są po prostu jakieś, nie wiem, kosmiczne sumy, to co, to co Real zrobił w tym okienku transferowym. <śmiech> a sprzedał niewielu piłkarzy. Że trzeba podkreślić, a pewnie są tam zadłużeni po uszy ale dla mnie to zawsze będzie drużna indywidualności i pojedynczych gwiazd co to, to, nie wiem kiedy oni stworzą kolektyw i stworzą drużynę jeżeli tutaj co, co drugie, co trzecie spotkanie przegrane, ja no może przesadzam no ale bardzo często są zmiany trenerów i wrzucania piłkarzy z klubu lub wystawianie ich na sprzedaż Co ciekawsze, Real teraz się obkupił. Kupę kasy wydali, a to wszystko szło na kredyt. Ja nie wiem kto to spłaci i kiedy, ale powiedziałem, że za parę lat będą mieli ostre problemy finansowe i może wtedy upaść ten wielki Real. No to była taka zagrywka w o bank. Wydali... no wydali, zadłużyliśmy po prostu. I albo będą sukcesy, albo to będzie upadek jakiś klubu. No właśnie, a ja myślę, że takich sukcesów wielkich jednak nie będzie. Bo nie tworzą zwartej drużyny. Czasami można mieć słabszych zawodników i wygrać, jeśli się tworzy kompletnie. Oczywiście tam trzeba mieć zawodników do czarnej Roboty, którzy nie wiem nie będą się bali nigdzie nogi włożyć, a taki na przykład tam nie wiem jakaś Cristiano Ronaldo boi się w jedną swoją nogę ma ubezpieczoną na 800 miliard miliardów dolarów i nie będzie tak się starał jak jakiś młody, młody zawodnik no dokładnie w każdym zespole jest tak, że jest jakaś tam gwiazdka, która strzela bramki która ładnie robi wszystko, żeby ten widowisko było jak najciekawsze a reszta ostro zapiernicza nie a tutaj po prostu naściągali właśnie tych tych gwiazdorów. Nie ma komu ty czarnie roboty od odwalić. Nie ma, a to jest właśnie 50% sukcesu to jest czarna robota, a tam nogę dostawić i bramkę strzelić, to i robić za gwiazdę, to... No właśnie. Oni może będą grać ładnie, pięknie, ale to nie zawsze się na wyniki przełoży, bo yy, najważniejsi są ci, którzy, których właśnie nikt nie zauważa tak naprawdę. Mhm. Obrońcy czy, czy nawet pomocnicy, którzy nie są aż tak bardzo doceniani na przykład tutaj defensywni pomocnicy, bardzo ważni są, taki łącznik między obroną a, a pomocą, a resztą pomocy i rzadko kiedy ich ktoś tam docenia, tylko wszyscy patrzą jedna rzecz na bramkarza, a druga na atakujących, a reszta tak tyle u mnie. Mhm. Reprezentanci polski zdobyli złoty medal wprowadzonym w chińskim Chengdu w dziewiątym finale światowych Igrzysk cybernetycznych. A widzisz, czyli nasi, czyli nasi są nieźli w sporcie w, wirtualnym. A w, w co tam grali? Już ci mówię. A, w CS. CSA. a my jesteśmy mocni w cs -a. Mamy sporo, mamy mocną ligę w cs -a. No, tak. Polacy chyba lubią te różne strzelanki, co? Ogólnie informatycy polscy są bardzo cenieni za granicą. Wiesz, tylko że taki typowy informatyk to już raczej tam gierkami się nie zajmuje, nie? Gierkami to się mogą zajmować właśnie tacy jak my, tam którzy lubią pompy, ale którzy to... <śmiech> no, no i zdobili e, złoty medal i otrzymali 35 tysięcy dolarów. I no. nagrodzy rzeczowe. Proszę bardzo. Jednak można siedzenie przed kąpem coś osiągnąć. No ale podejrzewam, że oni to e, tak z 8 godzin dziennie. Gdzieś w telewizji widziałem jakiś tam chłopak z Polski też właśnie chyba w co zdobywał jakieś medale na Mistrzostwa Świata, tam tamtych właśnie cybernetycznych i mówił, że on trenuje y, nieraz po kilkanaście godzin. Szkoły nieraz zapalanie nie chodzi i tak dalej tylko po to żeby móc grać nie współczuję rodzicom co oni muszą przeżywać no ale powiem Ci że jak przywiezie taką nagrodę to może to może zrozumieją że też jakiś sposób na życie no dobrze ale który taki który rozsądnie myślący rodzic będzie myślał że właśnie z takiego siedzenia przed komputerem 10-12 godzin można wyżyć w życiu codziennym no tak. Raczej to jest traktowane jako takie głupkowate hobby dla jakichś dzieci, niż jakaś tam bardzo poważna sprawa. No ale to jest w sumie podobna sytuacja, jest ze sportem, z różnymi zawodami, powiedzmy sobie jakimiś aktorskimi. Zawsze rodzice zawsze hamują rozwój takich karier, bo myślą, że nie da się naprawdę żyć. O, Puchar, Puchar Wielkich Mistrzów. Duch, duch w reprezentacji ciągle jest bojowy, a w zespole pozytywnie iskrzy, podkreślali polscy siatkarze przed odlotem z Warszawy. Do Przez Warszawę do Japonii, na turniej o Puchar Wielkich Mistrzów. Hmm. Mamy mocną grupę. Kuba, Brazylia, Iran, Egipt. Pula na Pola Nagru... Wiem, Pola wiem, na... Wiem, na... O, ja Egipt, tam trochę ciosa. Brazylia, Kuba? No Brazylia na pewno, Kuba też, ale... Kuba to chyba bardziej w żeńskiej z osiadkówce. W żeńskiej na pewno, ale coś mi się kojarzy, że w męskiej też coś, coś, coś potrafią. I pula nagród ponad 2 miliony dolarów. A że je, je, jest to, co walczyć. A oni teraz, jeśli po tych czasach jeszcze reforma im nie spadła, to mają szansę nawet... Ja wiem, nawet z Brazylią mają szansę jakieś tam powalczyć trochę. Ciekawe, czy będzie jaka jest transmisja z tego? Nie orientuję się. Ale ja. w każdym razie, jeżeli jest forma, to straciliśmy kilku podstawowych zawodników. Między innymi Gruszkę Wlazłego. Chociaż Wlazły to on taki tam podstawowy zawodnik, jak... ho, ho, ho, ho. jeszcze z roku temu albo byś coś nie powiedział. No dokładnie, no ale... Mówiliśmy, że jeżeli nie utracili formy z mistrzostwa Europy, nie? Z mistrzostwa Europy go nie widzieliśmy. Ha, Mistrzostwa Europy to w ogóle był jakiś fenomen, żeby drugim składem zdobyć przez Europy, to jest to jest coś ciekawego. Króżka, którego już wszyscy praktycznie wywalali mówili, że wykończył karierę. Mhm. Jakieś tam młodziane, jakieś kurki, niekurki, o których tam mało kto słyszał. nie. Jarosz Gromadowski. Oni, oni grali, potrafili mieć świetne mecze. No i właśnie, to jest to jest jakiś sposób, nie? Czasami trzeba odmłodzić i zainwestować w tych właśnie młodszych. To może się opłacać. No dobra, to może dajemy już spokój sobie ze sportem. Przejdźmy do jakichś ambitniejszych tematów. Hmm. Posłanka Senyszyn wybija nam się znowu przed tłum swoim pomysłem na temat usunięcia z polskich szkół krzyży. Według mnie jest to sprzeczne z konstytucją, która mówi, że nie wolno na, narzucać obywatelom wyznania, że obywatele muszą mieć wolność, wolność wyznaniową. Co ty myślisz? O ile Senyszyn nie lubię za bardzo, bo jest taka dosyć piskata i czasami ma argumenty, to tym razem, no ja się z nią troszkę zgadzam. Bo... Nie ma sensu robienia kościoła z, ze szkół, z jakichś urzędów i tak dalej. No nie przesadzajmy. Jak ja w mojej szkole jakieś 50% sal wiszą, no to mnie troszkę to bo ja się nie, nie poczuwam do tego. Dokładnie zwłaszcza jeżeli to. Jeżeli to jest e, niezgodne z konstytucją, jak to wyraźnie tutaj widać. No tak, no bo według konstytucji przecież ma być państwo oddzielone od kościoła, nie? No dokładnie, ale jeżeli tutaj zdobimy zdobimy salę chrześcijańskimi symbolami, to równie dobrze taki ateista może sobie, nie wiem, coś, coś, coś swojego powiedzieć, jakiś Młottora albo jakiś inny pentagram pewnie zostałby za to stłączony i z żarty przez tłuk. Właśnie o to chodzi, że w Polsce niby, niby jest tak, że chrześcijanie rządzą, nie? Ja nie wiem, niby jest ich tam 90 parę procent, no ale to są tylko wskaźniki ochrzczeń, No dobrze, ale to nie znaczy, że te pozostałe procenty ma, mamy, mamy mieć gdzieś. No ale niby o to chodzi w demokracji, że rządzi większość, nie? No i to mi się właśnie nie podoba w demokracji, czasami bo bardzo często pokrzywdzony jest ten, ten na przykład 49% który ma inne, odmienne zdanie, a jest mniejszością tak, ale no jakby porównać z innymi systemami no to w sumie i tak nie jest tak źle, bo w innych systemach to by po prostu indywidualizy, którzy myślą inaczej by było spokój, nie? no to jest taki naj najbardziej taki najbardziej neutralny system no, można powiedzieć, że najmniej krzywdzi. No tak, no, ale no, krzywdzi tak. i tak. No krzywdzi i tak, ale... Nie da się wszystkim dogodzić. Nie da się wszystkim dogodzić. Nie będzie nigdy takiego systemu, którym gdzieś każdemu podobi. A niech sobie niech docenią wszyscy ci, którzy są w mniejszości, że mogą sobie spokojnie się radę, żyć w tym kraju. No, mimo, że on jest porąbany i tak dalej, ale mogą żyć. Żyć mogą, ale to wiadomo, że na każdym kroku będą mieli jakieś jakieś docinki, różne prześladowania tego typu rzeczy. Ale tu tego nie masz w konstytucji. Nie... Po prostu ludzie. To już są ludzie. ale no tak, to jest właśnie takie, takie konserwatywne społeczeństwo. No w pewnych sprawach to trzeba być konserwatywnym, ale na pewno nie kwestie religijne tutaj nie pociągają, że być konserwatywnym no ale z drugiej strony właśnie no, zwłaszcza, po... zwłaszcza takie instytucje znaczy instytucje no takie takie miejsca jak szkoła nie powinny no, nie powinny narzucać ale no, no, porównaj sobie jak to jest przecież w tych islamskich krajach no, no kurde nie ma co narzekać bo no, jednak nikt nikogo nie zabija za to jak ono wyznaje no nie no ale wiadomo jak już mówimy o wolności jest konstytucja no to powinniśmy jakby się dostosować no nie, no już jeśli by tak patrzą, patrzeć na standardy jakieś tam właśnie zachodnioeuropejskie, no to żadne tam symbole nie mają prawa. Nie? No właśnie, bym bardziej powinniśmy się porównywać do Zachodu niż tam do islamu. Tak. To we Francji przecież teraz, teraz nie, no jakieś kilka miesięcy temu była przecież dosyć głośna sprawa, że okazali tam ubierać się po, po europejsku, wszystkim właśnie nie arabom nie i tak dalej czy dziewczyny dziewczynki w swoich chusty mogły nosić do szkoły tam i tak dalej strasznie się burzyli I jak to się zakończyło? No i tak to się zakończyło, że tam oni się poburzyli, a rząd i tak swoje zrobił no i dobrze, no bo jednak to oni tutaj się przyprowadzili nie. muszą się dostosować Ale to mówimy już o, o przyjezdnych tak jakby, ale tutaj w Polsce doty dotyczy to jednak obywateli Polski, nie? No tak, ale mimo wszystko jakieś tam, no trzeba pewnie standardów się trzymać, cokolwiek by to nie było. No dobrze, to jak już jesteśmy przy tematach religijnych, to może nawiążmy do bardzo mm, bardzo wzruszającego apelu Ojca Rydzyka który prosi wszystkich swoich słuchaczy o wspieranie, o pomoc materialną, bo jego, jego stacja bardzo przeżywa kryzys i potrzebuje prostych pieniędzy. Nigdy dotąd nie mieliśmy tak trudnej sytuacji materialnej jak obecnie. Tutaj cytuję ojca Rydzyka. Prosimy o, o modlitwę, prosimy o konkretną pomoc materialną. Podając, mówił ojciec Rydzyk, podając numer konta. Ale tutaj mimo trudnej sytuacji Fundacja Lux Veritatis Bardzo ściśle związana z ojcem ryzykiem nie wstrzymała prac geotermalnych. A słyszałeś co po tym apelu się działo, nie? Możesz powiedzieć. Ja powiem bardzo chętnie. Od razu poczta była oblegana przez mufery. <ślesztą> Jeżeli tylko usłyszeć, co się dzieje, nie? że ryzyk nie ma pieniążków, i od razu poszły do poczty. Z no. pieniążkami tam wiesz, po 20 zł, czy tam postówę, tam to one zawsze. Chociaż czekaj, mam 15 listopada, no to chyba niedawno przyszły ręcznie. No takie pobeczki lubią jeszcze za, za skorniaki. No, nawet jeśli to. Tak więc tam. Wiesz, trochę mu spadły obroty, to taki jeden apel już jest do przodu. Ale zobacz, jak on ma moc skupany, jak on się potrafi ustawić. Ma moc, bo pomyśl sobie o takich tam jakimś Tusku czy innym, który był też taki apel, że jego partia upada. I nie byłoby takiego szturmu, tam, tak by te pieniążki się nie polały wcale. Mało tego, żeby się nie polały, to zostałby skrytykowany przez opozycję, to w ogóle by został zwiedzony? Ano, pewnie, że tak. Ale no, ogólnie zostałoby to źle przyjęte w państwie. A on, taki sobie ryzyk może powiedzieć, że nie ma pieniędzy i może wysłać kasę i od razu ma parę milionów do przodu. Hmm. Bardzo sprytny, bardzo sprytny. To jest chytry lis. Jeszcze, no, na taki, powiem, jeszcze na takim stanowisku, nie? Powiem ci, że <śmiech> że no gościu wywęszył taki biznes niesamowity. Może no, jednak biorąc pod uwagę to, co zrobił, do jak, jakiej kasy się dorobił i jakim sposobem, no to jednak respekt dla gościa, nie? Ale to tylko dlatego, że no ma nosa. A to, że, a to, że wykorzystuje tam statki ludzi, tak dalej, no to już jest inna sprawa. Bo z drugiej strony nikt takiemu staremu człowiekowi nie, nie nakazuje, nie, nie podstawia radia pod ucho i nie, nie nakazuje słuchać. Oni sami do niego biegną. Tak. No ale wiesz, jak to jest, no i takimi ludźmi łatwo manipulować. przecież oni są ani wykształceni, ani tam nie mają pojęcia o tym, co się dzieje. Wystarczy, że wystarczy kilka słów księdza Zambony już wiedzą, według jakich zasad mają żyć. Dokładnie. Dla nich to wszystko jest tak proste, że wiesz, nie mają dylematów Odpowiedzią na ich życie jest wszystko to, co ksiądz im powiedział i braci powiedzą. Ja z drugiej strony mają łatwiej. Mniej problemów. Wszystko, co innowacyjne, to jest złe. Wszystko, co nowe, jest złe. Liczy się tylko Jezus i ryzyk. A z tą innowacyjnością to wiesz. Telefonia komórkowa weszła. No ale to... W... myślę, że on to zrobił dlatego, żeby unowocześnić, yy, unowocześnić jakąś, nie wiem, grupę, grupę, grupę Polaków starszą? No na pewno nie, ale no, dzięki temu, dzięki temu, że z... chciał się znowu dorobić, to dało mu się zrobić coś pozytywnego, jak nie patrzył. No są plusy dodatnie i plusy ujemne tego tego jego miks skoku na kasę. No ale proszę cię, no, nie usprawiedliwiajmy go takim taki, czymś takim. Znaczy no tego samego już biznesu komórkowego to tam w sumie co on tam nic wielkiego strasznego nie robi, nie? Nie ja wiem. Po prostu no sprzedaję im kolejne swoje kolejne swoje produkty tej zaufanej grupie. Jak tak. Tak, tak będzie cały czas, niedługo będzie na przykład, nie wiem, aparat cyfrowy z logo Radio Maryja. Też, no, też, a, też się wszyscy na to rzucą. Ale tych kolejnych projektów jego już nie ma co oskarżać, bo to są zwykłe projekty biznesowe, tylko ten pierwszy projekt, Radio Maryja i tej telewizji, to jest dopiero jazda, nie? Tam takie manipulacje są w takim sprali mózgi, że o to chodzi. O to, co było na początku. No rozumiem, ale tak jak kolejne projekty, to jednak zawsze jest taki niesmak, bo to jest ksiądz, bo on mówi o wartościach, mówi o Bogu, a tu nagle wyskakuje, kupujcie moje telefony. I tak, ale z drugiej strony już teraz to już chyba mało kto pamięta o tym, kim on jest, tak naprawdę. To on już się, raczej tak w pamięci Polaków wyrył się jako dobry biznesmen. Dokładnie. Każdy, kto myśli o Ojciec Ryg... ryzyka to, to bardziej myśli o pieniądzach niż, no. niż o, o wartościach, które jakieś tam on przy, przekazuje. A i ten prawdziwy kościół. Ten tak się Też, też niewiele lepszy jest. Niewiele lepszy, ale nie, nie identyfikuje się z tym ryzykiem jako tak no W sumie jest... nie, nie słyszałem jakichś takich apelów e, właśnie popierających ryzyka ze strony kościoła. No nie właśnie oni tak starają się być neutralni wobec tego. Bardziej bardziej ze strony polityków to można usłyszeć. No bo jednak tu chodzi o te partie takowe, to jest spory potencjał, nie? to jest kilka milionów staruszków, nie? Mhm. to jest no, biorąc pod uwagę że jak ryzykiem kim każe, to pójdzie z jakieś 70% a frekwencja jest 40% nie? No to działają, to mają właściwie dwa razy większą siłę niż, niż wskazywałaby ich ilość mhm. i oni mogą przesądzić o wynikach wyborów no to tak już, tak jak rozmawialiśmy w ostatnim podcaście bodajże o tym no możliwe no w każdym razie, no, ryzyk ma, ma umiejętności. Yy, podejrzewam, że czego by się nie dotknął, to i tak by kasy zbywita. Ta koloratka pod, pod tylko mu pomaga. To, to jest takie jego alibi. Bardzo dobre. No ale to jest, wiesz, jeden z wielu sposobów, jakby nie koloratka, to bym się coś innego został. jakbyś tam niby jasno widzę, mam, albo kimś innym. No, ale wiesz, taki jasny obisco jest w Polsce jednak postrzegany przez. No jako dziwak, a taki ksiądz to ma przecież poważanie i w ogóle jest szanowany. No. No przez tych starszych na pewno. No ale pamiętasz, był przecież jakiś tam gościu, który tam leczył przez telewizor, nie. Też kasy dostawał. Było coś takiego, dłonie, które leczą, coś takiego. Tak więc jest kolejny dowód, że w Polsce się można zrobić na wszystkim, tylko trzeba umieć. No i trzeba mieć jakieś tam, jakieś tam przyzwolenie jednak społeczeństwa, nie? No tak, no przyzwolenie musi być. <śmiech> a, tym, a nawet już teraz, co nawet jak nie ma przyzwolenia w większości społeczeństwa, już ma na tyle ugruntowaną pozycję, że już niego tam nie dotknie I on nawet, nawet powiem ci, że on się nie boi prawa. Nie? Jego nie straszy prokuratora, nic. On masę rzeczy zrobił tam jakiś podejrzany, a, a nadal się za to nie wziął. I w, w, ma masę wtyków w polityce. Przecież jakby coś tam mu zagroziło, to myślę, że taki, taki polityk PiSu, który ma wejścia tam w, w prokuraturze, nie pomógłby mu. Przecież to jest ten sam elektorat. No tak. No, to już jest, to jest sprawa znowu głomnego systemu, niby, niby prawo ma być, wiesz, niezawisłe, nie Organy sprawiedliwości mają być niezależne, a tutaj po raz kolejny wychodzi, no to są takie puste slogany, jakby tam się zagłębił w każdą sprawę, to zawsze by znalazł coś nieczystego. No tak, w polityce przede wszystkim interesy, interesiki. Nawet powiem Ci, że oglądam nieraz tam różne takie polityczne gatki w telewizji, debaty tam i na antenie wszystko właśnie ładnie, tam wiesz, pięknie opozycja, prawda, rządzący i tam, i albo sobie równo a jak tylko program się skończy, jest to te oddalenia, nie? już takie, widać, że się program kończy to już nagle jakaś miła atmosferka, się śmieją wszyscy tego to są wszystko kumple, tylko, wiesz, oni wiedzą jak zbić pracę to wiesz, trudno, żeby tam się zaraz się, nie wiem, gnojem obrzucali po programie czy coś ale wiadomo, tak. że to jest. Wi wiem o co ci chodzi, żeby tutaj stworzyć show, że, że walczą o dobro Polaków, o nich są źle. A nie, to wszystko jest jedna wielka rodzina tam. Rzucają sloganami, bo mają inne grupy docelowe, których rusza co innego i tyle, nie? Tak naprawdę to oni wszystko, o to samo, o wszystko chodzi. No dobrze, to jak jesteśmy przy, przy manipulacji społeczeństwem? A. Świńska grypa szaleje na Ukrainie. I już według według mediów. Według mediów oczywiście szaleje także w Polsce i mamy się strasznie bać. Dokładnie. Mamy się bać, a zachorowań tam chyba kilkaset Nie, kilkadziesiąt chyba nawet. Na cały kraj do tej pory było. A mamy się bać, jak nie wiadomo czego, a na zwykłą grypa już pewnie chorowało. I... Ludzi. założę się, że w tym samym okresie w którym tutaj właśnie jest yy, nagłaśniana ta sprawa świeckiej grypy i umarła do tej pory w Polsce no jedna osoba i druga tam ja... umiera, umiera chyba, nie? Jakoś tak na no to pewnie w tym samym czasie umarło jakieś, nie wiem, tysiąc osób na zwykłą grypę no a może no, może tysiąc to nie bo to jednak ale wiadomo, więcej niż jedna lub dwie na pewno to nie kilkadziesiąt mi się wydaje, bo jednak ta umieralność na zwykłą grypę też nie jest aż taka bardzo wysoka. Nie w tych czasach. No i jeszcze nie mamy potwierdzenia, czy ta osoba, która umarła w Polsce to nie była nękana przez jakieś inne choroby i no. czy, czy ta świńska grypa, która go dopadła to tylko po prostu no, nie skończyła dzieła. Jakby to była grypa sezonowa, to praktycznie też pewnie pewnie też by umarł. Tak, no bo w pewnym wieku jednak umieralność na grypę z... Wzrasta, ale to głównie się bierze z tego, że po prostu już to słabe, słabe osoby. nie? Jak ktoś już ma tam kilkadziesiąt lat, powiedzmy tam 70 czy coś, to jakakolwiek choroba może zabić. A wśród takiej tam grupy, powiedzmy sobie, od 15 roku życia do 40, to tam nie słyszałem, żeby tam na grypie tam ktoś umierał. Tutaj Bardzo... na na naukowcy właśnie wypowiadają się, że przewidywalna przewidywana śmiertelność może wynieść 0,4% we wszystkich grupach wiekowych mhm. ale do tej pory nie przekroczyła 7000%. a panika jest taka jakby ta umieralność była na poziomie, no nie wiem, przynajmniej 10% No tak to panikują bardziej jak niż przy tej ptasiej grupie, gdzie umieralność, jak już sprawda ciężej było się zarazić, ale jak już się zarazili umieralność była 50% tak więc co drugi nie, a tutaj jak wiem że yy, co setny, to już jest pojeje wiesz larum i wszyscy i wszyscy zakładają, maski. No, wszyscy zakładają maski z drugiej strony taka panika może być nam na rękę bo jak nam szkoły zamkną to będzie mógł święty spokój przez tydzień albo dwa no, może być fajnie może być fajnie, tylko że pewnie i tak trzeba będzie prędzej pójść po przy, przy sobocie, nie? <śmiech> nie, no przecież jak, jak były szkoły zamknięte z powodu śnieżycy, to nie odrabialiśmy. No. Ale to nie było tydzień ani dwa, nie? U mnie w szkole kiedyś było tak, że mieliśmy tydzień peli dodatkowy tak napadało śnieżycie. Ale faktycznie nie, nie odrabialiśmy, to. tam jest jakiś tam. Nie, rozporządzenie, czy coś jakiś jest, taki zapis Na pewno, że w nagłych wypadkach, czy coś takiego. Nie, czekaj. To ktoś mi tam mówił, że jakieś 180 dni w roku przepracowanych, to znaczy, że w szkole, nie? Mhm. To, nie to nie ma obowiązku odrabiania tam jakichś tam które wypadły. Mhm. Tak więc to już zależy od tego, jak dyrekcja sobie zażyczy. Tutaj wracając jeszcze do tej czasie grupy, Nie sądzisz, że dziwne było takie nagłe, nagłe ucichnięcie sprawy. To jest troszeczkę dziwne, że wybijali całe fermy drobiu, e, różnego ptactwa w ogóle w Polsce na jeziorach umierali łabędzie, cuda się działy, nie niewidy. E, a, a teraz po, jakieś epidemie, w Truniu jakaś epidemia była ogrodzone w ogóle cały cały staw, bo tam łabędź jeden, e, nie wiem, coś mu się stało, pióro mu wypadło. E, a teraz nagle, nagle jest cicho, ani jednego przypadku, nic kompletnie. No to jest właśnie. Przecież jak już powstaje wirus i krąży między, między organizmami, no to chyba nie, z, nie unatnia się z dnia na dzień. Właśnie, no, chyba nie, nie, nie, nie mógł sobie tak po prostu zniknąć, a ptaki jak emigrowały to i tak dalej emigrują, czyli niby te choroby powinny cały czas być sezonowo przenoszone, a dupa nie. A tu był jeden sezon, że była choroba, a nagle nie było. Nie, taki wood się, czy antybiotyki biorą, czy coś, ja nie wiem. <grystanie> po prostu to był jeden wielki bullshit, że, to, że ta ptasia gryba jest taka strasznie, strasznie straszna i trzeba uciekać. Bo najlepiej już zamknijcie się w klatkach i siedźcie cicho. Przecież to wszystko, nie to, że <grystanie> kolejna teoria spiskowa, ale to jednak jest taka prawda, że z awaryń kurżą nie Chodzi o kasę, tak jak stłumaczył teraz. Wtedy ludzie się szczepili, to... Jest... A właśnie, polska, polski rząd już kupił sobie szczepionki? Chyba nie jeszcze. Tam jakieś zamieszanie z tym jest. Bo tam, wiesz, kilka osób na zachodzie kupiło kalendarz przez te szczepionki i teraz rząd chyba się waha. Nie, nie wie, czy to czy to, czy to bezpieczne, czy nie. Itd. Tam jest kilka, chyba kilka rodzajów tych, tych szczepionek i, i ta nasza minister musi się dobrze rozeznać, które wybrać ewentualnie. A szczerze mówiąc, tam w takie coś jak rozznanie to ja wątpię. To wiesz, jakoś nie ufam temu rządowi naszemu za specjalnie. Po prostu nie mają kasy na te szczepionki i o to tu chodzi tak naprawdę. No to, czy, ale to jest spokojnie człowiek, już, jak, już, jak już kopnie w kalendarz czwarta osoba, to tu będziemy przymusowo w szkołach szczepieni. No może i tak, ale z tym przymusem to jest tak, że to w Polsce przechodzi bez problemu, bo jeszcze jest taka mentalność, nie wiem, nie za komuny, powiem Ci, że co nakazali, to trzeba robić, a na Zachodzie jak już kilka osób tam umarło z powodu szczepionek, to normalnie wiesz, ludzie już nie szczepią się, mówią, mówią, mam to w dupie i nie mam zamiaru umierać i koniec. I moim zdaniem zresztą już takie coś jak prawo wyboru, czy chce się szczepić, czy nie powinno być w Polsce. To nie wiem. Nie a to w, Polsce, tak, w Polsce taka osoba, która by właśnie... Powiedziała, że ma to w dupie, co by byłaby postrzegana jako, nie wiem, jako wariat. No, no dokładnie. I pewnie tam jakieś sankcje jeszcze za to by były. Mm. I jeżeli na przykład nie przyjęłaby szczepionki, zachorowałaby na grypę? Pewnie przymusowa izolatka, czy coś takiego? No, no na pewno. Już wszystko przez to, że się nie zaszczepił, niestety. Tak to jest z tymi szczepionkami, że... No niby dobra sprawa, ale jak ktoś jak ktoś nie chce, to nie powinien być zmuszany, bo to jest jego, jego sprawa, nieco on robi z własnym życiem, jakby nie patrzy. Tak, no ale tutaj możemy znowu wkroczyć na temat e, e, eutanazji. No. Jeżeli, sobie, jeżeli rodzina sobie życzy, a, a nawet czasami już sam pacjent, który jeszcze utrzymuje się w przytomności, sobie życzy. Właśnie uśmiercenia go, no to nie wiem, dlaczego takie halo wielkie jest z tego. No, ale co, no jaki masz stosunek masz tego? No jeżeli ja jestem jakiś nieuleczalnie chory, po prostu nie nadaję się już do życia i leżę na tym łóżku tam przykuty od iluś tam miesięcy i sam stwierdzam, że już ma tego dość i nie chce męczyć swojej rodziny samym sobą. No, i podejmuję taką decyzję, no to. Nie rozumiem dlaczego. No ja też właśnie to nie ktoś, ktoś może mi tego odmówić. No właśnie, ja też nie widzę. Przecież to nie jest samobójstwo, tylko to jest śmierć w, w wyniku ciężkiej choroby. No, która i tak by prędzej czy później nastąpiła, nie? No. No i właśnie, moim zdaniem, jest tak, że eutanazja no, powinna być jak najbardziej dozwolona, ale właśnie nie to, że rodzina, bo bo to już nie jest to decydowanie o samym sobie, tylko ktoś decyduje za kogoś. Tylko jeśli jeszcze um, od razu, przecież nikt nie, zak nie zakazuje napisać jakiegoś tam papierka przed, jeszcze przed co się spodziewasz jakiejś choroby. Albo po prostu, no właśnie, umieścisz to w testamencie jako takim tam, czy coś takiego, nie? No dokładnie, albo już jeszcze już w trakcie samej choroby, o ile pacjent wie, wie o, o czym jeszcze mowa, nie? Jeśli on nie załapuje sprawę, to... No Tak samo jak jest z, z, no, Jeżeli podpisujesz taki papierek, jeżeli chcesz być dawcą organów przed śmiercią jeszcze nie No, no. no To właśnie na tej, zas na tej samej zasadzie no, A propos, no y, y, masz zamiar takie coś podpisywać? Myślisz, no że nie myślałem jeszcze tak głębiej na ten temat Nie dobre, tak? Przemyślałem sobie tę sprawę i że jeszcze, mamy mieć osiemnastkę, to jeszcze mi bo czasu nie brakuje ale można jakoś tam deklarację wypełnić i gdzieś tam zostawić, czy w szpitalu, czy jeszcze tam dokładnie nie, nie czytałem, ale pewnie zrobię to, jak mi się wydaje. Czyli jeżeli pff, jak mam wybór, czy zakopać swoje, swoje nerki na przykład, nie wiem, czy tam serce, czy tam coś innego w grobie i żeby zrobaki je zażarły no, A żeby jakiś pożytek z tego był, nie? No to... Żeby jakaś na przykład, nie wiem, fajna osoba sobie pożyła no to Dlaczego nie? Dlaczego nie? No, w sumie ty na tym nie tracisz, a, a tylko plus jest tego. Tak? No a tak już pomyśleć to chyba z... Jeśli chodzi o katolików, to chyba to się nie kłóci z wiarą. Nie? No nie wiem, nie jestem aż taki tam zbytnio prosty, tym, no, ale chyba się nie kłóci. Znaczy takie regorystyczne, takie rygorystycznych zapisów chyba aż tam nie ma szczegółowych na ten temat. Jestem pewny, że z... zresztą to z Jaki... organów u Jehowy, to wiem, że są, nie, zakazane. No niby tak, ale... No, tak jak u nas te, te zapiski są takie, przecież czyściec, o czyścicu nie ma żadnego, że ani nigdzie słowa zapisane, nie? A jest, hmm. a jest bardzo promowany. No tak. Chyba, tak mi się właśnie wydaje, że z czyściec to się nie przewija nigdzie w Bibli, No nie, to jest po prostu wymysł, takie to są odpusty. To właśnie, to jest już biznes, y, który ma 2000 letnią tradycję mhm. no i chodzi o te odpusty właśnie, bo jak już powiesz komuś, że pójdziesz do piekła, to koniec, dupa, nie? A jak to, a że możesz amasować z do, do nieba, to wiesz, e, za jakąś kasiorkę. To jest taka to jest postawienie bramki między piekłem a niebem? Mhm. Pobieranie opłat za to. <laughs> tak to... No, tak, <laughs> opłata celna. nie? Oczywiście w rozumowaniu katolików, nie piekło niebo i czyściec po środku nie. No. I tak oni to rozumują, ale jeśli by troszkę się zajmowali tą swoją Biblią, no to by wiedzieli, że, że to jest wymysł kościoła, nie? No dokładnie. Tak, ale tam, jakby nie patrzeć, inni też mają sporo, sporo mają błędów. Bo Jehowi właśnie chociażby potrafią też w wielu miejscach te swoje interpretacje tak podkoloryzować, że wychodzą z tego, też cuda nie tam nie, nie ma lepszych, gorszych, oni wszyscy siebie warci No dobrze, to myślę, że już rozmawialiśmy, jak na dzisiaj. Będzie może chyba więcej będzie materiału niż zazwyczaj. No to nie z 40 minut się uzbiera. Coś koło tego będzie. E, zapraszamy do słuchania. Zapraszamy na naszą stronkę. Wielka improwizacja. Myśnikpodcast.blogspot.com Tak się pięknie nauczyłeś się tej stronki na pewno. Tak. ona napisane na kartce. Aha. Nie wiem, komentujcie, jeżeli Wam się podoba, dajcie znać. A ja to nie, to też. A. A. No dobra, to trzymajcie się. No na razie, cześć.